Cześć, słuchajcie, audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o naszych wrażeniach związanych z rozgrywkami w grę Unlock Wielka Ucieczka. Będą mówić dla Was Ola przyszło. i Paweł Kajak. Wracamy po takiej długiej przerwie związanej z różnymi perypediami zdrowotnymi. Ola, już dobrze się czujesz? Trochę jestem jeszcze pociągająca, ale no, jest okej. Okay. Ja też już prawie jestem zdrowy. Marzena nie chorowała w ogóle, bo jest robotem i, i, i tyle. Wracając już do Unlocka, to jest taka gra zaliczana do planszówkowych escape roomów. Za polskie wydanie odpowiada wydawnictwo Rebel, a oryginalnie gra została wydana przez Space Cowboys. No i właśnie, może zacznijmy od tego... Czym są planszówki? Czym są planszówkowe escape roomy? Co to są planszówki, to chyba większość z nas wie. Może niektórzy nie wiedzą, co to są escape roomy. To są takie pokoje do ucieczek. Tak, przy czym uciekamy z, a nie do. do tak, zgadza się. Generalnie escape room to jest taki przybytek, w którym zazwyczaj chyba na godzinę zostajemy zamknięci. Jest Tam jest standard, no? mnóstwo zagadek, które musimy rozwiązać, żeby się wydostać. I musimy się zmieścić w tym czasie. No i czasem bywa trudniej, czasem prościej. I yy, jest to taka gra, w której uczestniczymy w parę osób. Tak, najczęściej yy, ciężko byłoby samemu uciec. W dwie osoby też, przynajmniej w tych escape roomach, w których ja bywałem, no jest ciężko. Myślę, że tak od trzech osób Myślę, że tak od trzech osób to już się zaczyna taki mhm. dobry skład. Jak jest za dużo osób, czyli na przykład pięć, to też już jest różnie, ale to o tym może za chwilę, jak będziemy sobie rozmawiać już o samym Unlocku. To tak jak tradycyjnie zawsze mówimy, o czym jest gra, to nie zmieniajmy tego zwyczaju. I Ola, o czym jest Unlock Wielka Ucieczka? O wielkiej ucieczce z kąś, gdzie jesteśmy zamknięci. Tak. Ale nie mogę zdradzić szczegółów, bo to będzie psucie trochę. Tak, generalnie cała audycja będzie pozbawiona spoilerów, także możecie spokojnie słuchać. Nie zdradzimy żadnych rzeczy związanych z konkretnymi zagadkami. Najwyżej będziemy stosować jakieś takie finezyjne analogie, żeby powiedzieć o co nam chodzi, ale nie na przykładzie konkretnej zagadki. W pudełku mamy trzy, czyli takie trzy i pół zagadki, czy trzy i pół scenariusza. Mamy scenariusz treningowy, taki 10-minutowy, i do tego trzy scenariusze już normalne, godzinne do rozwiązania. Pamiętasz, ile jest kart w każdym scenariuszu? Nie pamiętam. Tam jest około 60, coś takiego? Mm, możliwe. Czyli gra generalnie nie powinna zajmować zbyt wiele miejsca. Tak. Pudełko zajmuje niewspółmiernie dużo miejsca do tego, ile gry jest w środku. I to by było jeszcze może o tyle dobre, gdyby biorąc perspektywę tego, że będą kolejne przygody wydawane, a tak będzie, bo Space Cowboys nie wiem czy już wydało, czy zapowiedziało kolejne scenariusze. No niestety wypraska jest przystosowana tylko do tych trzech i no to jest trochę moim zdaniem takie sobie. Ale może będzie można sobie dokupić wypraskę Tak, no, na pewno, do każdego scenariusza tak. nową. No szkoda. Na przykład takie rozwiązanie było w Dixie Odysei, gdzie tam miejsca na kolejne talie było dużo. Mhm. Więc jakby ta, to zostało tak przemyślane. Tutaj mamy miejsce na trzy scenariusze plus ten scenariusz taki treningowy. Wypraska tak sobie zrobiona, bo karty są wkładane na płasko, a nie na sztorce, że tak powiem. Co się wiąże z tym, że wypadają, jak no się je transportuje mniej ostrożnie. Ale no to już takie, takie nasze tutaj... Techniczne obserwacje. Przemyślenia dotyczące wydania, jeśli chodzi o pudełko i, i to, co jest w środku. To, co jest bardzo ważne w przypadku Unlocka, to to, że jest to gra jednorazowa, czy scenariusze są jednorazowe i gra wymaga aplikacji na urządzenie mobilne, która nam będzie pozwalać rozwiązywać zagadki, sprawdzać czy odpowiednio przechodzimy grę, czy właściwe kody udaje nam się odgadnąć. Ta jednorazowość to jest taka już prawdziwa, jednorazowość. prawdziwa jednorazowość. dokładnie. To nie jest tak jak w Time Stories, gdzie tam się na przykład mówi, że no to jest jednorazowe, ale do każdego scenariusza mamy kilka podejść. Tutaj do każdego scenariusza będziemy mieli jedno podejście i koniec, tak? Po przejściu już nie zostanie nic do odkrycia. I z tego sobie trzeba po prostu zdawać sprawę, jeżeli interesujemy się grą w kontekście potencjalnego zakupu. To jest tak, że te zagadki, które znajdziemy w Unlocku, no to nie ma szans chyba, żeby nie zapamiętać, jak yy, nie. je rozwiązać. Nie, absolutnie. Bo w Time Stories jeszcze, jak już tak nawiązałeś, to w Time Stories yy, było tak, że tam jest bardzo dużo ścieżek, którymi możemy podążać mhm. i tak naprawdę możemy za każdym razem coś tam więcej odkryć. Natomiast tutaj jest jakby jeden, jeden ciąg, nie wiem, jedna linia wydarzeń. Dlatego naprawdę proszę się przygotować na jednorazowość. To teraz szybko tak o mechanice. Generalnie to jest gra karciana, gdzie po prostu zaczynamy w jakimś miejscu, w jakimś pomieszczeniu i mamy przedstawione przedmioty z odpowiednimi numerami kart, które dobieramy stali. Następnie, jeżeli udaje nam się połączyć dwa odpowiednie przedmioty, no to na przykład sumujemy wartości na tych kartach i to nam daje numer... Kolejnej Kolejna karty, kartę. którą powinniśmy dobrać stali. No i tak to przechodzimy. Z tym też wiążą się pewne takie momenty, kiedy coś zrobimy nie tak i możemy za to otrzymać karę czasową. Czasem znajdziemy jakiś kod i tutaj wchodzi aplikacja, kiedy musimy wpisać ten kod po prostu w odpowiednim miejscu i aplikacja nam powie, czy udało nam się znaleźć właściwe rozwiązanie, czy nie. I też, jeżeli tak, to wszystko w porządku, jeżeli nie, to tracimy czas. Na skutek kary to są zazwyczaj 3 minuty odejmowane od tego czasu, który mamy na ukończenie, czyli od tej godziny, tak jak w typowym Escape Roomie. W aplikacji też możemy uzyskać podpowiedzi do zagadek, które sprawiają nam większą trudność albo do pomieszczeń, które gdzieś tam, w których utknęliśmy i nie możemy przejść dalej. Więc ta aplikacja gdzieś tam się przydaje i wydaje mi się dosyć niezbędnym elementem tej gry. W tym przypadku, że to chyba byłoby ciężko y, wykonać tę grę bez y, wprowadzania aplikacji. Mm, tak, chociaż y, są też gry, Galacta będzie wydawać y, taką serię Exit i tam to jest rozwiązane inaczej. Tam jest jakaś taka tarcza odpowiedzi y, i, mm. i jakby da się mechanicznie zrobić coś takiego, żeby y, nie posługiwać się y, aplikacją. Jest to jakoś tam pomyślane, ja dokładnie się jeszcze nie wgryzałem w to, o co tam chodzi, natomiast no, są, są sposoby na to najwyraźniej, żeby tego uniknąć, natomiast tutaj moim zdaniem ta aplikacja działało tyle dobrze, że po prostu jest to bardzo wygodne i oszczędza czas oszczędza czas na pewno. Jeszcze jakiś taki może przykład do mechaniki, czyli na przykład mamy kłótkę na karcie o numerze 10 i za chwilę znajdujemy sobie klucz na karcie o numerze 15. Paweł wymyśla ten numer. Tak, teraz wymyślam. To że tak jak mówię, tutaj bardzo finezyjna analogia. <laughs> Więc jeżeli ten klucz ma pasować do tej kłódki, no to dodajemy 10 do 15 i dostajemy 25 i sprawdzamy, czy w talii jest ten numer 25. Jeżeli dopasowaliśmy dobrze, no to po prostu wyciągamy tę kartę i tam dostajemy po prostu jakby kolejny krok naszej podróży. Mhm. Jeżeli się pomyliliśmy, to albo takiej karty nie ma, albo wyciągamy kartę, gdzie jest napisane wciśnij przycisk kara. Chyba za każdym razem to są trzy minuty, nie? Tak, jakoś... każda kara to jest kara trzyminutowa. Tak mi się wydawało właśnie. Także to jest tyle, co można powiedzieć o mechanice. Tak, generalnie po prostu musimy odgadywać i łączyć ze sobą karty tak, żeby wyciągać kolejne karty, aż ostatecznie znajdziemy jakiś kod, który pozwoli nam otworzyć drzwi i tym samym uciec z tego miejsca, w którym zostaliśmy zamknięci, albo weszliśmy i się sami zatrzasnęliśmy. Zasadniczo chodzi o to, żeby znajdować karty, które są nam potrzebne do jakiejś tam dalszej ścieżki, którą musimy żeby wydostać się z e, miejsca, w którym jesteśmy uwięzieni. I to tak naprawdę nie zawsze jest e, to, o czym mówi Paweł, czyli łączenie hmm. dwóch przedmiotów. Zataiłem. <laughs> tak. E, ale zdarzają się na przykład e, ukryte przedmioty, e, karty, które gdzieś tam znajdujemy po drodze, e, ale za każdym razem ta mechanika jakby doprowadzająca nas do właściwych kart jest bardzo intuicyjna i taka prosta. To znaczy to nie jest gra, która nas gdzieś tam zasypie swoją złożonością zasad i tego, jak bardzo skomplikowane są możliwości. Tak, to prawda. Tutaj, tak jak mówisz, to jest tak jak, no tak jak zresztą w Escape Roomach. Wchodzimy i nie mamy miliona jakby zasad, według których możemy, musimy postępować. Zazwyczaj to kończy się na tym, że proszę nie zdejmować konkretnych przedmiotów ze ścian i nie wyrywać gniazdek, szukając kluczyka. Także no tutaj jakby to poczucie jest takie bardzo podobne. Tak? Mhm. Czyli staramy się gdzieś tam w miarę logicznie wymyślić, co powinniśmy połączyć ze sobą, czy gdzie zajrzeć, żeby znaleźć kolejny przedmiot, czy kolejną wskazówkę. Ja w ogóle uważam, że to jest bardzo fajne, że jest ten dołączony scenariusz testowy, nie, jak on się nazywał, jakiś treningowy. próbny, treningowy, <gry> y, bo to sprawia, że faktycznie nie do końca trzeba czytać tą instrukcję. Ja na przykład nie zajrzałam do tej instrukcji ani razu, wiem, że ty zaglądałeś, żeby mm. y, czegoś tam, żeby coś tam sprawdzić, ale nie jest to niezbędne. To znaczy, że można tak naprawdę usiąść i grać w tą grę bez jakiegoś zbędnego zagłębiania się w szczegóły zasad. Tak, tym bardziej, że ten scenariusz treningowy, on jakby prowadzi nas przez zasady, bo na tych kartach, mm. które znajdujemy, tam jest ta mechanika e, tłumaczona, więc to jest naprawdę e, ładne rozwiązanie. Ten scenariusz w ogóle można sobie pobrać z internetu, chyba nawet ze strony e, Rebela można sobie go wydrukować i sprawdzić, czy wam taka forma rozrywki pasuje. Jest też jeden scenariusz demo, my w niego akurat nie graliśmy, on też jest darmowy i jest takim już trochę trudniejszym scenariuszem niż ten treningowy. Tak? Ten treningowy uczy nas mechaniki, tak? tam nie ma jakichś bardzo skomplikowanych zagadek, natomiast ten kolejny już jest bardziej zbliżony do tego, co dostajemy już w tych normalnych scenariuszach, które dostajemy w pudełku z grą. Może powiedzmy sobie teraz o tym, co jest podobne w Escape Roomie i w Unlocku. Szukanie kodów. To jest coś, co jest i tu, i tu i yy, zdarza się bardzo często. Wiem, że w Escape Roomie yy, czasami jest tak, że te zagadki niekoniecznie prowadzą nas do kodu, który musimy wprowadzić do kłódki i tak dalej. Natomiast w tej grze tak naprawdę bardzo często o to chodzi, żeby znaleźć jak, jakąś zasadę, według której możemy złamać kod, który nas wyprowadzi z tego pomieszczenia. Ja tak myślę, że takie dwie najbardziej rzucające się w oczy rzeczy, które są podobne czy które są wspólne dla Escape Roomu i Unlocka to przede wszystkim to, że jeżeli gramy w kilka osób, a tak zazwyczaj pewnie będziemy grali w Unlocka, to jest konieczność wymiany informacji czy pomysłów. Czyli takie naprawdę wspólne odgadywanie. Z tym niestety wiąże się też to samo, co mi się zdarzyło doświadczyć w Escape Roomach, czyli taki dominator, który po prostu ma milion pomysłów, dobrych zazwyczaj i po prostu jakby bardziej aktywnie uczestniczy w tym rozwiązywaniu zagadek i po prostu gdzieś tam może dominuje faktycznie swoimi pomysłami to, co robi reszta. No ale to nie jest jakieś takie szczególnie uciążliwe. I kolejna rzecz, która wydaje mi się, że jest bardzo podobna między Escape Roomem a Unlockiem, to historia, która jest, ale która jest tak zupełnie niewciągająca i oderwana, że nie skupiamy się na niej w ogóle i tylko staramy się rozwiązywać kolejne zagadki zupełnie w oderwaniu od niej. Jakby nie chcemy wyjść, na to, co się dzieje tak naprawdę w tym escape roomie. Tak. Znaczy wiemy, że jesteśmy w escape roomie związanym z tą historią. Natomiast... No, Poza wystrojem, pokoju? Dokładnie. No, no to nie jest coś takiego, co jakby zachęca nas do odkrycia tej historii. Naszym celem jest wyjście z tego miejsca w ciągu godziny i to jest to, co będzie dominowało naszą aktywność umysłową. Myślę, że super by było, gdyby takie wejście do escape roomu poprzedzał na przykład jakiś sens takiego krótkiego filmu, który cię wprowadza w realia tej historii i mhm. potem zatrzaskują się za tobą drzwi i musisz sobie poradzić z tą sytuacją. No tak, tylko dobrze by było, Bo gdyby jakby to, co się dzieje w środku, też dalej cię angażowało. tak, no tak, nie tak, Była dotknięta, właśnie już w te ramy takie, że muszę wymyślić, jaki jest kod. Ja chyba z tych wszystkich escape roomów, w których byłem trafiłem na jeden taki, który faktycznie bardziej skupiał się na historii i mhm. jakby ciekawe było to, co się wydarzyło, niż to, żeby znaleźć te, te, te wskazówki kierujące nas do wyjścia. Jedna rzecz, która na pewno jest taka sama i w Escape Roomie i w Unlocku, to to, że angażuje nas na całą godzinę, że to jest coś takiego, co po prostu jest postawione przed nami jako jakieś wyzwanie i to już nas odpowiednio nakręca do tego, żebyśmy naprawdę weszli, weszli w ten tryb rozwiązywania zagadek i chcieli jak najlepiej i jak najszybciej wyjść z tego miejsca. Ja się bardzo wczuwam i bardzo się stresuję i tak aż podskakuje tam z ekscytacji, czy uda nam się rozwiązać te zagadki, czy nie. I chociażby przez to, że w ciągu godziny my naprawdę jesteśmy tak aktywnie wciągnięci, to myślę, że sprawia, że Anok może być naprawdę taką dobrą grą gdzieś do podróży. Na przykład, nie wiem, jedziemy pociągiem i mhm. mamy akurat te trzy zagadki z Anoka, czy te trzy scenariusze z Anoka. no to moim zdaniem ten, te trzy godziny naprawdę miną bardzo, bardzo szybko. szybko. No. To może być jakiś pomysł Natomiast zrobimy to tylko jadąc w jedną stronę, chyba, że mamy taki tylko godzinny przejazd. No bo tak jak powiedzieliśmy, to jest jednorazówka taka już na maksa. na maksa. Ale problem może być też taki jakby techniczny w graniu w podróży? W sensie ja sobie nie wyobrażam tego, żeby rozkładać te karty gdzieś. To by było bardzo ciężko. O, w Pendolino zrobienie. bierzesz sobie ten stolik taki więc, pomiędzy... <śmiech> Nie ma problemu. No tak, ale to maksymalnie cztery osoby, chociaż w sumie więcej to może być chaos. Tak. W zasadzie Pendolino jest idealnym miejscem do unlocka. Nie, do... unlocka. A tym bardziej, że Rebel robi jakieś tam akcje, że planszówki w pociągu... No. Super. Tyle, że jak już się zagra Unloka w pociągu, to chyba nie ma sensu go kupować potem. Ale to tak... Marketingowo nie za marginesie. bardzo, ale... Chyba, że kolejne scenariusze, A. jeżeli będą. A mam nadzieję, że będą. A czy wtedy by trzeba było kupić podstawkę też? To się okaże. No i dobrze, I może przejdźmy sobie teraz do tego, co naszym zdaniem Unlock robi lepiej niż Escape Roomy i do tego, co robi gorzej niż taki fizyczny Escape Room. Jeszcze może jedna rzecz z podobieństw. I w Unlocku, i w Escape Roomach zdarzają się takie zagadki zupełnie, że tak powiem, od czapy. Czyli ktoś sobie wymyślił, że będzie zagadka, ona naprawdę bardzo luźno jest związana z i z klimatem, i, i z tematem. Po prostu jest, bo ktoś no, wymyślił, że jest być, ciekawa, tak. <laughs> Także i tu, i tu trochę takich rzeczy mamy i nie wiem, czy to służy zarówno Unlockowi, jak i Escape Roomom, bo to jest coś takiego na zasadzie, co autor miał na myśli. No dobrze, no to teraz przechodzimy do tego, co Unlock robi lepiej, a co gorzej niż typowe Escape Room. Może zacznijmy od tego, co robi lepiej. Dzięki temu, że gra odbywa się na kartach, nie mamy problemów technicznych, które zdarzają się w escape roomach. Ja pamiętam, że kiedyś nie wyszłam ze escape roomu, bo nie zadziałał mechanizm. No, tak się mówi. No, ale Wszyscy naprawdę tak, tak było, bo robiłam dokładnie to, co trzeba było zrobić. Mhm. Już wiedziałam, co zrobić, ale nie zadziałało i ostatecznie nie zdążyliśmy wyjść. Mhm. Natomiast tutaj się to nie zdarzy, tak? No bo... Tak, no jeżeli masz dobry kod, no to, no to nie masz szans, żeby, żeby to nie zadziałało. No to prawda. Tak samo też problemem często są zamki i kłódki, które po, gdzieś tam potrafią się zaciąć w escape roomie typowym, mhm. bo już są po bo prostu tak mocno, mówi, mocno wyeksploatowane i można mieć nawet ten właściwy kod i w, raz ustawić go na jakimś tam zamku szyfrowym i, i, i nic, po czym za 10 minut podejdzie ktoś inny, ustawi ten sam kod, tylko lekko gdzieś tam ruszy pokrętełkiem i nagle się no, zamek otwiera. Także no, Unlock zdecydowanie robi to lepiej, bo jeżeli już mamy tą właściwą kombinację, no to idziemy dalej. No ale z drugiej strony jakby takie y, wprowadzanie kodu albo klucza do fizycznej kłódki jest fajne. W sensie, że to jest y, taki element, który wprowadza taką prawdziwość tej historii, nie? No bo jak masz y, wpisać y, kod do kłódki takiej na przykład z pokrętełkami, ale robisz to tak naprawdę w aplikacji y, Unlocka, mhm. no to to już jest trochę co innego, nie? No to prawda, natomiast no to jest znów to, to, o czym mówiliśmy wcześniej, że w Rumie zdarzają się takie zagadki w ogóle... Mm, od czapy. Od czapy. Wiesz? Tak, jak już, jak już stosujemy to określenie, to niech, to niech będzie. Gdzie po prostu no, tych kłódek mamy 200 i będziemy dopasowywać te kody. I, i tych 400 tak, kodów. Tak 400 kodów. Więc no to też wydaje mi się, że już jest takie nie do końca, nie do końca. to, tym o co chodzi w jakby przechodzeniu historii escape roomowej. To, co mi się podoba bardziej w Unlocku niż w Escape Roomie. To jest brak śladów po wcześniejszych odwiedzających to miejsce. Bo to z jednej strony może nas gdzieś w jakiejś ślepe uliczki prowadzić, bo ktoś się kiedyś uparł, żeby jednak drapać ściany pazurami, bo może coś za nią jest. Albo gdzieś może nas naprowadzić, no bo widzimy, że jakiś tam element jest ewidentnie na przykład... Często ruszany. Często ruszany, więc, więc no to może gdzieś tam częściowo psuć zabawę króciło Cię kiedyś, żeby ma. na przykład dopisać jakieś numerki na ścianie w Escape Roomie, żeby, zmylić żeby ludzi. zepsuć? <grym> nie, nie. Natomiast kiedyś rozmontowaliśmy komodę, w sensie wyjęliśmy jedną szufladę, żeby dostać się do tej, która jest poniżej. I potem się okazało, że jak nasi znajomi byli za dwa dni, to ta środkowa szuflada, którą wcześniej wyjęliśmy, już była na stałe zablokowana. <grym> a tego nie przewidzieli, ale no właśnie to co jest jeszcze chyba całkiem sprytnie zrobione w Unlocku to to, że jak już użyjemy elementy jakieś, na przykład klucz i kłódkę połączymy to możemy je odrzucić. Dostajemy I już się nie kartę. Tam nie, szwędają. Tak. I to właśnie nie chodzi o to, że moglibyśmy próbować ten sam klucz dopasowywać gdzie indziej, tylko że często w escape roomie, szczególnie jak na przykład bawimy się w cztery czy w trzy osoby, to ktoś otw otworzy jakąś kłódkę, po czym klucz położy gdzieś na stoliku i za 10 czy 15 minut ktoś powie, o, tu jest kluczyk. I dawaj, szukaj z tym kluczykiem wszystkich innych zamków, które można by nim pootwierać. Może trzeba by właśnie zmienić strategię w takim escape roomie, żeby się umówić, że tutaj wyrzucamy zużyte rzeczy. I My zawsze to robimy. Po czym w pewnym momencie, szczególnie jak już ta tak presja czasu się, się <głos> e, e, zwiększa, no to, no to i tak gdzieś takie potknięcia się zdarzają. Ale z drugiej strony w Escape Roomach chyba też może być tak, że faktycznie jeden przedmiot jest wykorzystywany do dwóch różnych rzeczy. Oj, rzadko chyba. Myślisz, że nie? Rzadko. Mi się kojarzy, że coś takiego było, ale nie przypomnę sobie dokładnie. Zresztą nie mogłabym tego powiedzieć, bo jeszcze ktoś by poszedł do tego Escape roomu. <głos> Ja sobie nie przypominam. Dobrze, sytuacji. załóżmy, że nie było tak, ale coś mi świta. Wracając do Unlocka i tego, co robi lepiej niż Escape Roomy. To na pewno nie zdarza nam się coś takiego, że zaczniemy kombinować w stronę, która nie została przewidziana w scenariuszu, czyli takie ślepe zaułki, które mhm. stworzymy sobie tak naprawdę sami, bo pomyślimy sobie, że trzeba rozmontować szufladę, żeby się tam dostać. No dokładnie. A tak naprawdę nie jest to... Absolutnie potrzebne do dalszego rozwoju historii. No i to się wiąże z tym, co mówiłaś na początku, że ta fabuła jest taka liniowa, mhm. tak? czyli po prostu jesteśmy prowadzeni, że tak powiem, przez kolejne etapy tej łamigłówki, no i nie ma szans na to, żeby gdzieś tam zupełnie na manowce zjechać i, i zacząć właśnie rozkręcać coś, co, co zupełnie nie jest przewidziane i, i nie ma sensu. I to, co z kolei się właśnie wiąże z tym brakiem ślepych uliczek, to jest też brak jakichś takich niepotrzebnych elementów czy niepotrzebnych przedmiotów, czyli czegoś, co jest typową strategią ludzi, którzy budują Escape Roomy. Czyli nawstawiajmy milion przedmiotów, pod które trzeba będzie zajrzeć, które trzeba będzie ostukać, opukać i, I tak nic nie dadzą. I tak nic nie dadzą. Więc Aczkolwiek... tutaj tego nie ma zazwyczaj. Są elementy, których się nie wykorzystuje. To prawda, ale, ale nie w takim zatrzęsieniu, jak, jak mamy w normalnym fizycznym escape roomie. Więc to jest zdecydowanie na plus. No i dobrze. I teraz może, co naszym zdaniem Unlock robi gorzej niż normalny escape room? To ja się powtórzę i powiem <śmiech> tak samo jak przy tym, co robi lepiej. Czyli zamki i kłódki. Wydaje mi się, że to, że w escape roomie widzimy, jak wygląda kłódka i tu głównie chodzi mi o te takie kłódki które są na zamek mhm. na kluczyk. No to widzimy, że ten kluczyk jakby ewidentnie jest typem kluczyka, który mógłby pasować do tej kłódki, a nie jest jakimś wielkim kluczem do małej kłódki. Tak, I... no a z drugiej strony jak mamy nawet dwa podobne kluczyki, no to nic się nie stanie, jeżeli włożymy go do zamka i spróbujemy przekręcić i to się nie uda pod warunkiem, że się nie będziemy siłować z tym. No tak, a w unlocku za niewłaściwe dopasowanie dostajemy karę. Co jest czasową, czyli odjęcie tych trzech minut znowu? Tak. Co jest tak naprawdę niewspółmierne ze stratą czasu, którą byśmy odnieśli tak naprawdę w Escape Roomie, no bo mhm. wsadzenie kluczyka do kłódki trwa ile? Sekunda? To jakby to chyba tutaj jest za duża kara za to? Mhm. Tym bardziej, że e, niestety te kary czasowe są też e, jakby nie do końca spójne, bo możemy mieć e, kluczyk i kłódkę, które dopasowujemy razem e, i wyciągamy kartę e, Taką, na której po drugiej stronie jest napisane, że pobierz karę czasową w mhm. aplikacji. A są takie momenty, kiedy dopasujemy te dwa elementy i karty nie będzie. Więc to jest takie... Że... I nie dostaniemy kary, tak? Tak, że, że, że nie dostaniemy kary, więc to nie do końca mi się też tutaj podoba. I, i, I tu się chyba zgadzam z tym, że zamki i kłódki z jednej strony są robione lepiej, bo działają, I kiedy zaczynają. mają zadziałać, a z drugiej strony jakby możliwość wypróbowania różnych opcji jest ograniczona. Mhm. Właśnie przez tą możliwość otrzymania kary czasowej. To jak jesteśmy przy tych karach czasowych, to to jest kolejna rzecz, którą moim zdaniem Unlock robi trochę gorzej. W przypadku takich prób, które podejmujemy, bo staramy się wykombinować, o co może chodzić w danej zagadce, no i próbujemy jakby różnych, różnych kombinacji. To już taka metoda brutalna czasem się robi, że próbujemy wszystkiego ze wszystkim, co może nie do końca właśnie jest dobre i tutaj te kary czasowe może miałyby sens. Natomiast są takie momenty, kiedy no ewidentnie próbujemy dopasować dwa przedmioty, do siebie, nie wiedząc, czy one faktycznie zadziałają i nagle dostajemy jakąś karę trzyminutową, zupełnie jakby nie pasującą do tego, co by się stało, gdybyśmy fizycznie te dwa przedmioty ze sobą połączyli. I tutaj na przykład no nie wiem, taką analogią, kiedy tą karę moglibyśmy otrzymać, no to nie wiem, jakbyśmy mieli bombkę choinkową i młotek. Tak? Czyli próbujemy użyć młotka na bombce, ona się zbije no i faktycznie wtedy ta kara czasowa byłaby zasadna. Natomiast czasem mam wrażenie w Unlocku, że jest tak, że tak jak są takie klocki dla dzieci i trzeba umieścić je w odpowiednim otworze według kształtu, to że bierzemy klocek kwadratowy, próbujemy go dopasować do gwiazdki co może no, nie jest tutaj super jakimś tam logicznym hmm. rozumowaniem no ale wciąż to jakby e, nic nie psuje, a dostajemy karę czasową, trzyminutową, która no, jest znów, tak jak powiedziałeś, niewspółmiernie duża do tego, hmm. co się wydarzyło w escape roomie. Wydaje mi się, że ten system kar nie do końca, nie do końca dobrze działa, jest nie do końca e, zbalansowany. No to gdzieś było takim, e, takim zgrzytem właśnie ten system kar czasowych i, i to, że on nie do końca jest spójny. Moim zdaniem przynajmniej. Takim elementem, który y, moim zdaniem wychodzi trochę gorzej niż, może i dużo gorzej niż w Escape Roomie, y, jest y, takie spędzenie czasu na y, gapienie się na tą kartę w poszukiwaniu jakichś tam rozwiązań. przedmiotów na przykład. Na przykład ukrytych przedmiotów. To jest tak szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że gramy w parę osób i każdy chce popatrzeć na tą kartę, i każdy musi się tam nad nią pochylić i się tam ślepić. To niestety jest to dosyć ciężkie. W momencie, w którym jesteśmy w escape roomie i mamy jakąś tam przestrzeń, na której szukamy czegoś, to każdy ma tak naprawdę dostęp do tego i jest w stanie szukać y, czegoś, co może się okazać potrzebne. Tutaj jakby ten element y, tego, że te karty są małe i jest nas na przykład dużo, mhm. y, no to nie jest najlepszym, y, na najlepszą stroną Unlocker. Tak i też to, co powiedziałaś, te aspekty przestrzenne, czyli jeżeli mamy na przykład jakieś dwie zagadki, które e, są ze sobą powiązane, czy dwa elementy jednej zagadki, które są ze sobą powiązane i ważne jest wzajemne położenie przedmiotów. Mhm. E, to jeżeli mamy kartę konkretnego pokoju, mamy tutaj rzut z góry e, często, no to bywa tak, że normalnie jakbyśmy byli w escape roomie, to by nam się to od razu rzuciło w oczy. Mhm. Tak myślę przynajmniej. Albo łatwiej. Albo łatwiej. A tutaj przez to, że ten rzut jest taki nienaturalny dla nas trochę, te, te zależności jest nam trudniej wyłapać tak od razu. Mhm. I przez to albo tracimy czas, albo ostatecznie pożytkujemy się podpowiedzią, no bo gdzieś... No nie jesteśmy w tym pomieszczeniu, tak? My tutaj trochę tego poczucia brakuje, że, że jestem w środku escape roomu. Tutaj to jest tak, jakbym bardziej go obserwował faktycznie na jakichś zdjęciach. No i, i to jest coś, co moim zdaniem wypada w Unlocku trochę gorzej niż, niż w, nor w normalnym escape roomie, gdzie faktycznie te aspekty przestrzenne no, są jakby naturalne. No i cóż, chyba taka ostatnia rzecz, która jest i na plus i na minus, to jest to, że Unlock nie generuje dziwnych sytuacji rodzinnych. Tutaj mam anegdotę związaną z teściową. Była taka sytuacja, że moja teściowa miała wymienić opony w samochodzie, a my akurat mieliśmy voucher do escape roomu, więc ja byłem umówiony u wulkanizatora, że, że tam pojadę, ale stwierdziłem niech ona sobie pojedzie i ja pojadę następnego dnia, bo też był termin. Poszliśmy do escape roomu, teściowa pojechała do wulkanizatora, i następnego dnia, jak ja byłem u walkanizatora, to dostałem pytanie, panie Pawle, a co pan tam robił w tym pokoju zamknięty przez godzinę? Okazało się, że moja teściowa powiedziała, że ona tu przyjeżdża, no bo tam zięć, coś tam, coś tam. No i pojechał tam z żoną i jeszcze z drugą moją córką do takiego pokoju, to taka zabawa dla dorosłych, że tam się zamykają na godzinę. No więc jakby z Annokiem raczej takiego problemu nie będzie, prawda? Ale... Także, no nie wiem, jeżeli ktoś lubi takie anegdoty, to, to, no to szkoda, to Van Unlocku raczej się nie pojawi, natomiast jeżeli nie chcecie się potem tłumaczyć tak i mechanikom samochodowym, to może lepiej grać w Unlocka. Tak, także to tyle, tyle ode mnie z, pod względem pozytywnych aspektów i negatywnych aspektów AnLoka, względem typowych promów. Coś jeszcze na koniec, Ola, od Ciebie? Znaczy ja... Yy... Jakaś szpila do wbicia. Znaczy ja mam dwa takie problemy z, z Unlockiem. Yy, jednym jest to, że strasznie trzeba tam grzebać, szperać w tych kartach, żeby znaleźć tą, o którą nam chodzi. Mhm. Bo one nie są tam ułożone po kolei. Zresztą jakby były ułożone po kolei, to chyba byłoby zbyt oczywiste, ile jest tych numerów i tak dalej. I jakie są i można by no. tak yy, próbować... Gdzieś. gdzieś tam kombinować, co i tak chyba się robi, ale jest bardzo ciężko znaleźć karty. W sensie, że dużo czasu się, że tam... zajmuje przewijanie talii. No. Mhm. I, I żeby znaleźć tą kartę, o którą nam chodzi, którą tam podsumowaliśmy, w sensie zsumowaliśmy dwie karty i szukamy jakiegoś konkretnego numeru, to potem się okazuje, że nie ma. a Potem jeszcze raz przejrzę, że o, jest jednak. Więc to trochę czasu zajmuje. E, a drugą rzeczą jest to, ja nie wiem, jakie ty masz odczucia na, na ten temat, ale mi się wydaje, że nie można przesadzić z liczbą graczy. I mi się wydaje, to że prawda. tak jak graliśmy w dwie osoby, mhm. to to było idealnie, bo wydaje mi się, że jeżeli byłoby więcej osób i musiały się pochylać nad tą rozłożoną tam talią, gdzie tam tak naprawdę mamy tą główną kartę pomieszczenia plus tam, nie wiem, siedem kart wokół, no to jakby było więcej osób, to ciężko by było jakby widzieć wszystko naraz mhm. i jakby pochylić się nad tym i ogarnąć wzrokiem, żeby zobaczyć co się dzieje? Ja powiem tak, moim zdaniem to jest gra, która najlepiej działa na dwie lub trzy osoby w jedną osobę to sam nie grałem, natomiast obserwowałem osobę, która dostała ten pierwszy scenariusz normalny do samodzielnej rozgrywki i może nie tyle szło jej ciężko, ile jakby były takie momenty, gdzie ewidentnie się zawieszała i traciła trochę czasu próbując gdzieś tam wymyślić, co wydaje mi się, że naturalnie w już chociażby w takim dwuosobowym gronie o wiele szybciej poszłoby dalej. No my graliśmy we dwójkę w pierwszy, mhm. w, we trójkę w drugi scenariusz, no i we czwórkę w trzeci, ale trzeci jest taki, że są dwa zespoły, więc on jest jakby co najmniej dwuosobowy, ale tu lepiej jakby stosować ten tą regułę taką, że dwie lub trzy osoby na pokój. Po dwie osoby w tym ostatnim scenariuszu to jest akurat e, e, dobra liczba, żeby, żeby też nie było za dużo gadania przy e, jednym stole. Osobiście jak dowiedziałem się, że Unlock będzie wydawany, e, to myślałem, że to jest super zabawa dla jednej osoby. Teraz już wiem, że raczej nie. Tak jak Escape Room. Jest ciężko. Jest ciężko, a poza tym wydaje mi się, że lepsza zabawa jest jednak, kiedy wzajemnie gdzieś tam próbujemy odgadnąć rozwiązania tych zagadek. Gdzieś też jest ta presja czasu taka nałożona na nas i my wzajemnie gdzieś tam próbujemy wymyślić, że przy, szybciej przewijaj tu talię i tak dalej, i tak dalej, Więc... To jest rodzaj gier, przy których nie gadam. Tak. Nie wiem, czy zwróciłeś tak. uwagę, że nie odbiegam żadnych dygresji w ogóle, tylko się skupiam na tym. No ale żeby... to właśnie chyba przez ten rygor czasowy taki, także... Jest stresik. I w trzy osoby też naprawdę dobra zabawa. Wydaje mi się, że już w cztery osoby ten zwykły scenariusz, to już by było trochę za dużo gadania. Także dwie lub trzy osoby moim zdaniem idealnie, ewentualnie cztery do tego takiego scenariusza podzielonego na początku. No i cóż, i to chyba tyle, co mamy do powiedzenia o Unlocku. Mi się bardzo dobrze grało. Mi też. Ja będę czekał na kolejne, yy, kolejne scenariusze. Boleję tylko nad tą wypraską y, w pudełku y, do tej, że tak powiem, pierwszej części serii, która no, jest przewidziana tylko dla pierwszej części serii. Ja bolałam nad tym, że przesypały mi się karty z nie wiesz o tym, nie? Jak nie wiem. przewoziłam... Nie. Ale chyba nie. Chcę nie ważne. Nie, mówić. grę przewoziłam w plecaku i te wszystkie talie, które były już odfoliowane, się po, po, porozsypywały i pomieszały. O. I potem musiałam bardzo uważać, żeby na nic nie spojrzeć. Strypeckie ja w takiej snakarte. sytuacji zawsze tak szybko ruszam głową. Jak mam coś poukładać, ja nie chcę wiedzieć co do końca i tak. A no to ja się... szybko ruszałam głową, albo, przekładając albo je na rewersy? Mrugam szybko, tak, żeby nie zobaczyć, to wtedy bardzo bardzo dobrze maskuje. No i układałam. no. I to tyle, moim zdaniem, co możemy powiedzieć o Unlocku. Na pewno ciekawy rodzaj rozgrywki, taki escape roomowy, ale to też nie jest do końca escape room w pudełku, moim zdaniem. Tu są te rzeczy, które są robione lepiej, ale są rzeczy, które są robione gorzej. A człowiek, i... y, ja uważam, że odczucia są bardzo podobne. Ja byłam bardzo podekscytowana, i rozwiązywałam wszystkie rzeczy. Tak. To była audycja Gra Warta Świeczki. Mówili dla Was. Ola Szyszło. I Paweł Kaja. Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem. Hej.